Żywy. Jesteśmy na Twojej przyjemności. Panie Jezus. Haleluja. Haleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen kochani. I wtedy wielpimy Boga. On, on jest uczczony, On jest. E, on jest zadowolony. Dzisiaj będziemy mówili na dwa modlitwy i wielbienia. To są rzeczy, które są niezmiernie ważne e, i one są. E, Rzeczami, które są w stanie zmienić Twoje życie, moje życie. Jeżeli tylko e, przyjmuj, będziemy je przyjmować takimi, jakimi one są. E, jak wiecie, szkoła ma, jak, jak każda szkoła ona ma na celu e, przyprowadzenie nas do miejsca, w którym wcześniej się jeszcze nie było. Szkoła ma taki cel. I uwielbienie Boga. W ogóle życie modliteczne jest e, fundamentalną częścią życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin, który nie posiada życia modlitewnego, nie posiada żadnego żadnego kontaktu z Bogiem. Kiedyś jeden mój znajomy, taki pastor, e, był na jakimś spotkaniu i ktoś do niego mówił, ponieważ ja pastor bardzo mocno naciskał na życie modlitewne. I on, e, i jakiś tam człowiek powiedział do niego z sali, mówi ale, ale ja przecież jestem z Bogiem dałem mu swoje życie, on mieszka w moim duchu. Człowiek, człowiek rozumiał, życie. A, a, a modlę się wtedy, jak mu Bóg pobudzi. mu Bóg pobudzi, to się modlę. I co? I, te, i, ten, i ten mój znajomy zapytał, a to ile już się bracie nie modliłeś? A on mówi, trzy tygodnie. I co? On mówi, giniesz. Giniesz. Giniesz. Człowiek, który nie modli się, który nie ma życia modlitewnego Ja zaraz będę mówił o tym, czym jest życie modlitewne Bo życie modlitewne to nie jest powiedzenie Panu Jezusowi Dzień dobry, rano, wieczorem, do widzenia czy tam dobranoc To nie jest życie modlitewne Bo jak, samo, jak, jak sama nazwa skazuje, jest to życie Czyli jest to, jest to system znaczy, to jest, jest to coś, w czym my jesteśmy Samo słowo modlitwa Ono oznacza, ono z, z greckiego jest, To jest takie greckie prostu homaj być skierowanym na. I tak naprawdę słowo te słowo proste Homaj, modlitwa, ono jest bardzo neutralne. Bo tam nie ma napisane, na co być skierowanym. Dopiero kiedy następna część zdań w Biblii pokazuje, na co są skierowani ludzie, no to my wiemy, że jest modlitwa do Boga. Tak? Modlitwa do Boga. Ale generalnie samo słowo modlitwa, ono oznacza skierowanym na, być skierowanym na, na coś, na kogoś. Można się modlić, słuchajcie, do wszystkiego. Czyli być skierowanym na jakieś rzeczy, na jakieś przedmioty. Można być skierowanym na jakieś toki myślowe, na jakichś ludzi. Prawda? Można być skierowanym. to jest wszystko nienormalne. Bo Bóg nam pokazuje, że mamy się modlić do niego. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, jeżeli się jeszcze nie narodziłeś z Bożego Ducha, jeżeli nie znasz Jezusa osobiście. Nie, ja nie pytam, czy jesteś w jakiejś tam formie y, kościelnej, takiej, czyli nie ma żadnego znaczenia. Gdzie tam sobie uważasz, za kogo się uważasz. Ale jeżeli nie spotkałeś się Zusa osobiście, to nie jesteś chrześcijaninem. Nie, nie, nie, nie znasz Boga I, y, i, i, i, i trzeba go poznać, trzeba go dzisiaj poznać. Trzeba dzisiaj mu oddać życie, bo on może wrócić jutro tak naprawdę i, i nie ma e, powodu, żebyśmy czekali do jutra. Jak Jezus by wrócił jutro, a Ty nie będziesz Go znał dzisiaj, to Ty pójdziesz do piekła i siemasz w Albo na przykład jak sobie ubrzesz jutro. Rozumiesz? Ubrzyć jest łatwiej niż żyć. Miałem 17 lat zabiłem człowieka, to bardzo łatwo mi poszło. Zabić jest łatwo. Zabić jest łatwo. Żyć jest trudniej. E, Bóg mówi, że sprawiedliwy Jego, Boży, czyli Boży Człowiek, będzie żył z wiary. On będzie żył wierząc, żył ufając. A jak możesz komuś ufać, jeżeli nie masz z Nim kontaktu? Więc jeżeli Ty się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha, już dokonałeś tego pierwszego aktu i już wiesz, że idziesz do nieba, to dalej Twoje życie tutaj na ziemi jest jakby obłożone obowiązkiem, ustawicznego kontaktu z tym, komu te życie oddałeś, bo jeżeli się komuś oddaje życie, jeżeli się ustanawia Jezusa Panem, no przepraszam, jeśli ktoś jest Panem, nie wiem, szefem, Królem, Bogiem, kimkolwiek, kto jest wielki jest ponad Tobą i wchodzisz pod Niego, no to Ty jesteś zobowiązany mieć z Nim kontakt, a przynajmniej z zasadami, które On Pokazuje. I oczywiście mówiąc o ludzkich królach, o ludzkich panach, będziemy pod ich zasadami. Jesteśmy pod zasadami prezydenta, pod zasadami jakiegoś króla, pod kogoś, pod jakiegoś kierownika. Ale z Bogiem sytuacja jest o wiele głębsza. Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim osobisty kontakt. Bo jeżeli się narodziłeś z Bożego Ducha, to On nie tylko stał się Twoim Bogiem, ale stał się też Twoim przyjacielem, Zawieszka w Tobie i jest w Tobie. I Ty masz, możesz mieć z Nim kontakt. To nie jest Bóg gdzieś daleko. On nie jest gdzieś w jakimś odległym miejscu. Ja zawsze mówię, ludzie, nie módlmy się do Boga tam, tylko się módlmy do Boga tu. Tu, bo tu jest bliżej. Jak będziesz próbował się módlić do Boga tam, bo będziesz miał non przeciwności. Bóg jest w tobie. Tak, On jest też w niebie w tym samym czasie. Siedzi na tronie w niebie, ale On jest w twoim duchu. Dlaczego On jest w twoim duchu? Żebyś ty nie musiał wykrzykiwać, tylko żebyś miał z Nim kontakt od tej strony. Nie od tamtej, od tej strony. I modlitwa to jest skierowanie na, skierowanie na Boga. Ale zanim będziemy mówili o tym dalej, chciałbym żebyśmy e, zajrzeli do, do Słowa Bożego e, i e,